Marka rozdział trzeci I wszedł znowu do synagogi i był tam człowiek, który miał uschłą rękę I podpatrywali go, czy go w sabatu zdrowi, aby go oskarżyć I rzekł człowiekowi, który miał rękę uschłą, wystąp na środek I rzekł do nich, czy godzi się w sabat dobrze czynić, czy źle czynić Życie zachować, czy zatracić A oni milczeli Wtedy spojrzawszy po nich dokoła z gniewem i zasmuciwszy się nad zatwardziałością serca ich, rzekł temu człowiekowi Wyciągnij rękę swoją i wyciągnął i ręka jego stała się zdrową jak druga i wyszedłszy faryzeusze naradzali się zaraz z Herodianami przeciwko niemu jakby go stracić i Jezus z uczniami swymi odszedł nad morze i wielkie mnóstwo szło za nim z Galilei z ziemi judzkiej i z Jerozolimy i z Idumei, z Zajordanu i ci, którzy mieszkali około Tyru i Sydonu, wielki tłum, słysząc, jak wielkie rzeczy czynił, przyszedł do niego. I rozkazał uczniom swoim, aby łódkę mieli w pogotowiu z powodu ludu, który na niego napierał. Albowiem ich wielu uzdrawiał tak, iż cisnęli się do niego chorzy, aby się go dotknąć. I duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padały przed nim i wołały, mówiąc, Tyś jest Syn Boży a on surowo ich gromił, żeby go nie objawiały. I wstąpił na górę i zawołał do siebie tych, których sam chciał i przyszli do niego. I ustanowił ich dwunastu, aby z nim byli i żeby ich wysłać na opowiadanie Ewangelii. I żeby mieli moc uzdrawiać choroby i wyganiać demony. Szymona, któremu dał imię Piotr, i Jakuba, syna Zebedeuszowego, i Jana, brata Jakubowego, którym dał imię Boanerges, co znaczy synowie Gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeuszowego, i Tadeusza, i Szymona Hananejczyka, i Judasza i Iskariotę, tego, który go wydał. I przyszli do domu i zgromadził się znowu lud, tak, iż nie mogli ani chleba jeść. A gdy o tym usłyszeli jego krewni, Przyszli, aby go pojmać, bo mówili, że odszedł od rozumu. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, iż ma Belzebuba i że przez księcia demonów wygania demony. I zwoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach, jakże może szatan szatana wyganiać? A jeśli królestwo samo w sobie będzie rozdwojone, nie może się ostać to królestwo. I jeśli dom sam w sobie będzie rozdwojony, nie może się ostać ów dom. I jeśli by szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec. Nikt nie może sprzętu mocarza wszedłszy do domu jego zagrabić, jeśli pierwej mocarza onego nie zwiąże, a potem dom jego złupi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone i bluźnierstwa, jakiemikolwiek by bluźnili, ale kto bluźni przeciwko duchowi świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, ale winien jest sądu wiecznego, bo mówili, ma ducha nieczystego. Przyszli tedy bracia i matka jego i stojąc przed domem posłali do niego, aby go zawołać, a lud siedział około niego i rzekli mu, Oto matka Twoja i bracia Twoi szukają Cię przed domem. I odpowiedział im, mówiąc, Któż jest matką moją, albo braćmi moimi? I spojrzawszy dokoła po tych, którzy byli koło niego, Rzekł, oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktobykolwiek czynił wolę Bożą, Ten jest bratem moim i siostrą moją i matką moją.